Niezależna audycja internetowa. Podnośnik, góra się kłania. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Moim subiektywnym zdaniem ciężko jest znaleźć dobrego dentystę i mechanika samochodowego, a dobry fachowiec oczywiście oprócz znajomości swojego fachu powinien być uczciwy. Moglibyśmy żyć bez używania samochodów, ale chyba nie jesteśmy w stanie obejść się bez ludzi leczących zęby. Kiedyś słyszałem, że Adama, naszego narodowego wieszcza, Maryla nie chciała, bo był właśnie szczerbaty. Możecie to sprawdzić, jeśli chcecie, czy tak było w rzeczywistości. Możecie też wysłuchać dzisiaj naszego gościa, a jest nim Stasia, dziewczyna ze stanu New Jersey, która już od kilku lat pracuje jako asystentka dentystyczna i nasz gość opowie nam o nieuczciwych praktykach dentystów oraz o tym, na co musimy zwracać uwagę wybierając się z wizytą do stomatologa. Zapraszam. Dobry wieczór wszystkim. Moje imię Stacy, Stasia. Pracuję jako asystentka dentystyczna od paru lat i chciałabym przedstawić świat dentystyczny od wewnątrz, jak to wygląda praktycznie od kuchni. Marek tutaj góral będzie zadawał pytania, a ja będę się starała jakoś tak odpowiadać w miarę moich możliwości. Okay. A zaczęłam pracować jako dentystyczna asystentka w ogóle przez przypadek. Mój kolega a, kiedyś a, zagadnął mnie, co, jakie mam plany na przyszłość, a czy w ogóle będę się uczyć, czy pracować i tak dalej, i tak dalej. ale że w ogóle byłam bez pracy i zrobiłam aplikację do szkoły, gdzie miałam być a, asystentką, może nie asystentką, ale to mia miałoby coś takiego jak a, billing and coding, w ogóle chciałam dostać jakąś pracę w szpitalu no i tak się stało, że zapytał, czy chciałabym zostać asystentką na dwa dni w tygodniu u pewnego dentysty i dentystki i mówię, że okej, okay, no spróbuję, nie? No i tak to się w ogóle zaczęło, no gdzie w mojej pierwszej pracy, gdzie widziałam największe przekręty, które, które były, ale w, po po części ich nie rozumiałam, dlatego że no, jak się zaczyna jako dental asystentka, to, to się większość rzeczy nie rozumie. No ale z czasem, z czasem nauczyłam się wszystkiego i zobaczyłam, o co w tym wszystkim chodzi. I od tego to naprawdę głowa rozwolała. I między innymi będę chciała opowiedzieć o tym, jak naprawdę, do których dentystów można chodzić, bo. Są tacy, do których się nie powinno nawet drzwi uchylać, bo zgroza. A są dentyści, do których naprawdę można, można chodzić i można im zaufać. Ja, w, w, po jakimś a, czter, czterech miesiącach mojej pracy u w, pani dentystki, gdzie mój kolega mnie wciągnął, pokazał mi wszystko, co i jak, jak się robi, a jak się rozmawia z pacjentami, jak się w ogóle przygotowuje pokoje, jak się sprząta, jak się czyści, jak się instrumenty robi i tak dalej. Takie dużo, dużo, dużo różnych rzeczy, których się musiałam bardzo szybko nauczyć. I nauczyłam się oczywiście. I później zaczął się taki drugi świat, gdzie zobaczyłam, jak, jak lekarze pracują, dentyści, w jaki sposób to wszystko wygląda, jak naciągają potencjalnych pacjentów, a na różne, na przykład na narobienie. jeżeli ktoś na przykład miał plombę to zrobienia, to tam na przykład wychodziło tak, że za plombę można było ją zrobić za jakieś tam 80 dolarów, no ale detestka oczywiście wmawiała pacjentowi, że ta plomba powinna być zrobiona taka co najmniej za 300, no i oczywiście tam wchodziło jeszcze dodatkowe, znaczy tam wizyta, dlatego że pacjent mógł sobie godzinę posiedzieć w, w pokoju, no to też dodatkowe takie opłaty za przyjęcie i do tego jeszcze zdjęcia, także pacjent wychodził prawie z rachunkiem na jakieś 450 dolarów, no ale pani dentystka z którą pracowałam, była bardzo przekonująca i większość pacjentów myślało, że naprawdę mają duży problem z zębami, chociaż to była większa nieprawda. Dużo też mieliśmy polskich pacjentów i po jakimś czasie cichaczem zaczęłam mówić do nich, że no wiesz, no, nie powinnyś tego robić albo tamtego, że ona cię naciąga. No, troszkę, troszkę się to ze mną kłóciło, bo w sumie ta moja, moja, moja pani doktor, która mi płaciła pieniądze, to w sumie nie powinnam na nią nagadywać, bo ono, jak to się mówi, nie, nie sła się do swojego gniazda. No, ale jak widziałam te rzeczy, które tam na przykład ona robiła, to prze, przerażały przede wszystkim. Pamiętam jeden przypadek, gdzie chłopak 14-letni przyszedł z mamą na robienie zwykłej pląbki. No i nasza pani dentyska tak się rozszalała z tą wiertarką, że, że no, przewierciła <grybujesz> praktycznie e, cały ten enamel i się wierciła do nie, do. nie tak dokładnie jak do kanału, ale bardzo blisko kanału, gdzie musiało być wykonane leczenie kanałowe. A leczenie kanałowe jak. A, u, no nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest do 1000 dolarów, a chłopak musiał zapłacić 800, 840 dolarów, plus do tego jeszcze wizyty. No i oczywiście nasza, nasza pani doktor kochana, nie wiedziałam po co właśnie ten, po co właśnie robią, to się nazywa post, czyli wzmocnienie zęba, taki um, sztyft. Od, tak, pokanałowe robi, robi się sztyw żeby ten ząb był wzmocniony, bo on jest cały czas martwy po pokanałówce, więc... Żeby nie tracić pieniędzy na, na materiał i na te sztyfty, który jeden sztyft kosztuje 80 dolarów i to jest ten listyry jest nierdzewny i jest na, na długie, długie lata, to wsadzali po prostu, no przykro to powiedzieć, ale obcinali, a paper's clips, to są, a, to są to są jakby spinacze, które się obcina w dwóch miejscach i on wygląda jak właśnie ten sztyft, a, a po na przykład o dwóch latach, to oczywiście zaczyna rdzewieć i zaczyna się robić infekcja i jest następne leczenie. Czyli znowu pacjent, który miał kanałowe leczenie dwa lata temu, musi powrócić, żeby to powtórzyć. No i oczywiście nie jest wina pani dentystki, tylko wina pacjenta, że dbał o, źle o higienę i, i tak to się kończy. Następny, następny przypadek właśnie, w, który był bardzo nawet w, w śmieszny, gdzie przychodzi pan, a, który <gdy> dziwnie pachniał i, i troszkę byłam zdziwiona, czy, czym on tak dziwnie pachnie, no ale później się okazało, że jak pana zapytałam, tak jak mówię, do niego jakoś dziwnie pachnie, że mówi, no bo pracuje na złomowisku, a... On tak naprawdę pracował na złomowisku, ale on się tak panicznie bał dentysty, że przed każdym przyjściem dentysty parił sobie trawkę. I, i, I nie to, że mieliśmy problem go znieczulić, to był drugim problemem, że on w ogóle był taki szczęśliwy w ogóle, że można mu zęby wyciągać. Tak, wycią a wyrywaliśmy mu te zęby po, nie wiem, a cztery, naraz i te zęby nie wyrywała moja pani dentyska tylko pan doktor, specjalista od wyrywania zębów, który sobie oczywiście liczy za wyrywanie trzonowego zęba, powiedzmy jakieś 800 dolarów, plus do tego jeszcze ofisowa wizyta i no to tak z 1000 dolarów. No to pan, który pracował na złomowisku, zainwestował swoje zęby. 20 tysięcy dolarów. I proszę państwa, to nie są żarty. Ten pan był zawsze przyjmowany bez kolejki, bez czekania, on dla niego było zawsze miejsce. Pan był zadowolony, pani dentystka też była zadowolona, a my po prostu jako asystenci, no co mieliśmy z tego? Temu panu, który pracował a na złomowisku, wyrwaliśmy mu 24 zęby. Nie naraz, ale to było kilka wizyt. I później pan był szczęśliwy, bo dostał protezkę i nie wiem, chyba ją trzymał w kieszeni, nie? A Chris, ja podejrzewam, że może był tak pan po 40, ale on nigdy nie dbał o zęby, więc miał troszkę problemy z paradontozą, więc nasza pani doktor zaleciła mu, żeby to wszystko usunął. Więc Chris, nie, nie, nie zwracając uwagi na to, jak długo to będzie spłacał, zaciągnął kredyt na 20 tysięcy dolarów. Także myślę, że, że pewnie do dzisiaj to spłaca. No ale cóż, pani doktor była szczęśliwa cała i Chris też i, i chyba, chyba wszyscy razem. Um, co do płatności u dentysty, to bardzo dużo osób nie ma ubezpieczenia, więc większość osób płaci gotówką. Oczywiście każdy denta, dentyst uwielbia klientów, którzy płacą gotówką, bo te pieniądze można zawsze w jakiś sposób ukryć. No, no, no nie tylko jako u dentysty, ale i praktycznie myślę, że wszędzie. Nie? A jeżeli się ma na przykład ubezpieczenie, to w ubezpieczenie, jeżeli się ma na dentystę, to na przykładzie na przykład mojej siostry 2000 na rok. 2000 na rok to jest praktycznie nic, no bo możesz iść dwa razy do roku, wyczyścić sobie zęby i może coś tam sobie zrobić, resztę musisz dopłacać. A ubezpieczenia, nie, nie wiem, żeby na pewno dużo osób wie o ubezpieczeniu PPO, to jest najlepsze ubezpieczenie, no i dentyści bardzo lubią takich pacjentów, bo to ubezpieczenie działa w ten sposób, że nie, nie musi się kontaktować jakby... A następny przykład jak dentyści liczą pacjentów, którzy nie mają ubezpieczenia. Przykład mojego kolegi, który miał ból zęba i zapytał mnie, czy może przyjść do mnie tam do pracy, gdzie ja pracuję. Ja mówię: "No w tej chwili mówię, możesz przyjść, no ale ja nie jestem w stanie ci nic pomóc, bo no bo, bo może jakąś tam zniżkę 10% mógłby dostać, nie? Ale za samo przyjście jako pacjent z bólem zęba czyli emergency to jest 420 dolarów ze zrobieniem zdjęciem i sprawdzeniem. No, każdy sobie może wyobrazić, jaka to jest suma. Bardzo duża suma. A następny przypadek, to chciałam tylko nadmienić, że, że nie pracowałam u jednego dentysty. W tej chwili to już pracuję chyba u szóstego. A, a po prostu się mnie nie podobało u niektórych. Dobra, tam. A kiedyś pracowałam właśnie u dentysty Araba. Dobry dentysta, ogólnie mogłaby powiedzieć, że bardzo dokładny dentysta, tylko że bardzo bruda z dentysta. No i drugi miał defekt taki, że miał padaczkę, nie wiem jak on to w ogóle ten... <grych> jak on to ukrywał przed pacjentami, no dużo też ja mu pomagałam, nie wiem dlaczego to robiłam, no ale no, było tak jak było, ale miał bardzo ciekawą a, asystentkę na, na front desk, która która po prostu namawiała, jak na przykład przychodziły pacjenci na wizytę i płacili gotówką, to ona na przykład wpisywała tam a, do komputera, że tam pacjent, a, pacjenta wizyta kosztowała mi 600 dolarów, a ona mówi, no to jak mi dasz teraz gotówkę, cash, to ja wpiszę, że, że kosztowała tam 400. Z tego wychodziło, że ona wpisała 200 do komputera, tam dla naszego bossa, dentysty, że, że ten pacjent zapłacił 200, ona następne 200 schowała do kieszeni. Osobiście, osobiście byłam szykowana, jak mój szwagier właśnie przyszedł tam i też sobie naprawiał zęby i, i, i ona mówi, Stacy, nic się nie martw. Powiedz mu, niech przyniesie 200 dolarów. My to zabukujemy, że było tam wpłacone 200 dolarów. A tam Mahmetowi tam się wpisze, że tam było tam 150, a to sobie weźmiemy i pójdziemy na lunch. Ja mówię, a tak, tak zdziwiona byłam bardzo i zapytałam, a tak można? Ona i tu jak pracujesz na front desk w małym ofisie, to można wszystko. No i co mogę powiedzieć, lunch był dobry. teraz coś chciałam powiedzieć na temat ubezpieczeń. To głównie dla osób, które mają, posiadają ubezpieczenia. Jeżeli coś przychodzi do domu, znaczy jak byłaś u dentysty, czy byłeś u dentysty i miałeś w ogóle jakiś serwis robiony, to bardzo jest ważne, żeby sprawdzić w ogóle, co było robione. Bo pracowałam u takiej jednego czy jednej dentystki, gdzie, gdzie po prostu używała zdjęć innych pacjentów i, i po prostu wysyłała do ubezpieczenia i z tego ściągała pieniądze, gdzie po prostu w ogóle nic takiego nie istniało. Także że jeżeli w tej chwili ktoś dostaje jakiś papier i, i tam widzi, że coś się nie zgadza że, że, że w ogóle nie miało się takiego serwisu robionego u dentysty, to, to warto zwrócić na to uwagę i, i zgłosić to, bo poprzez takie rzeczy można ukrócić dentystów, którzy sobie pozwalają na korzystanie w no, bardzo duży, duży, duży, sposób i wykorzystują ubezpieczenia i przede wszystkim my też musimy dopłacać do tych ubezpieczeń i, i, i się zakręciło. Um, też jest bardzo ważną rzeczą, że jeżeli się robi leczenie kanałowe, to później robi się ten tak zwany post i ten sztyft jest zalecane, bo ten ząb później robi się bardziej mocniejszy. Ale po tym całym zabiegu kanałowym i po tym sztyfcie warto też zwrócić uwagę, w jaki sposób zostanie ząb opiłowany. A pamiętam moją starą dentystkę, która piłowała na stożki, gdzie, gdzie ząb jest praktycznie już nie dość, jest osłabiony przez leczenie kanałowe, to on jest jeszcze osłabiony przez to złe spiłowanie, bo, bo ten ząb nie powinien być spiłowany do stożka, bo jeżeli go nawet tak spiłuje w ten sposób, to po prostu wygląda się, no, ff, ff, znaczy wygląda się. No, jeżeli ktoś ma szansę zobaczyć, bo z reguły nie pokazujemy pacjentom, jak wyglądają po opiłowaniu jednego zęba, czy nawet kilku, bo są przypadki, że na przykład ktoś sobie ro robi sobie całą górną, tam a, a całe, czyli tam górne zęby, na przykład te cztery z przodu, nie? To, to wygląda się po prostu jak, nie wiem, jak jakiś a, rekin bo te zęby są tak opiłowane i są zakrwawione. Niektórzy ludzie się później bardzo boją i mówią, że o oh my god, co się stało, co się stało, jak ja będę wyglądać. Ale jeżeli ząb zostanie spiłowany w stożek, to jest o, o wiele, jego struktura jest o, bardzo osłabiona. Dlatego zalecane jest, żeby z każdego zęba, jeżeli się go opiłowuje, to opiłowuje się dokładnie 2 mm no z każdej jednej strony. To jest praktycznie tak no, bardzo, bardzo mało, nie ale... Wtedy ten ząb jest bardziej mocniejszy niż opiłowany w stożek. A ta pani dentyska, na której pracowała, no ona uwielbiała piłować stożek, dlatego że takie koronki wytrzymywały może do 5-6 lat. To chyba najdłużej. No i druga sprawa też, że ubezpieczenie też płaci za koronkę niby tam do 5 lat, jeżeli się je posiada. Jeżeli nie posiadasz, to taka koronka na przykład na zębu trzonowym kosztuje ci jakieś 1300 dolarów, a jeżeli dostanie się próchnica pod tą koronkę i jest w ogóle zła izolacja, jeżeli jest w ogóle też zły materiał użyty, to później no, za, za 4 lata czy za 3 lata no nikt nie chce wydawać znowu pieniędzy w inwestycje tego zęba, więc następne, co można zrobić, no to wyrwać. A jeżeli wyrwisz tego zęba, no, to też jest znowu problem, bo... Bo ten te, te, te wyrywać zęby no, w amaryce dentyści nie, zalecza, nie, nie, nie zalecają, dlatego, że, że później przez to wyrywanie zębów jest taki mniejszy kontakt i, i te zęby się w jakiś sposób tam przesuwają i, i tak, wiesz, jakby można powiedzieć, taki szyft się robi, taki do, do środka, że one się tak za... Druga sprawa jest też taka, że wa warto też, jak idzie się do dentysty, no, na przykład tam z bólem zęba i czy czytam w ogóle, a nie wiem, z kanałowym leczeniem i tak dalej, warto też iść po drugą opinię, dlatego też, że niektórzy dentyści po prostu na swoją korzyść chcą robić, no, co tam jest do zrobienia, albo wyrwać tego zęba, albo zrobić kanałowe. Oczywiście w Ameryce nikt nie lubi wyrywać zębów, dlatego że jak się wyrwie zęba, no to już nie ma problemu. Najlepiej pozostawić problem tam w buzi i, no i będziemy leczyć, nie? Tam leczenie trwa czasami do, do dwóch, trzech miesięcy, to zależy, co tam dolega, nie? Ale warto też iść po drugą opinię, żeby się. nawet i po trzecią opinię, żeby się nie dać po prostu namówić za pierwszym razem, OK, to my ci to szybko zrobimy, damy ci tam zniżkę i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu nie dać się tak, jakby to mówić, a namówić na siłę do na przykład leczenia kanałowego, kiedy to można na przykład ominąć, bo na przykład jeżeli się ma infekcja zęba, to czasami jest tak, że można wziąć antybiotyk i, i, i ta infekcja przejdzie. Oczywiście ten ząb na pewno będzie kiedyś musiał być do leczenia, o ile ta infekcja powróci. No. Ale dwie opinie na pewno nie zaszkodzą, bo leczenie kanałowe z reguły jest robione tak, że albo robi ten dentysta który cię przyjął, a jak nie, to Cię wysyła do specjalisty, bo w biznesie dentystycznym jest tak, że każdy musi zarobić. Jeżeli Ty przyjdziesz z bólem zęba, a ja nie prowadzę leczenia kanałowego, czyli nie mam endodonty, no to niestety wysyłamy Cię do specjalisty, czyli w tej chwili ja pobrałam od Ciebie już jakieś 300 dolarów, ale endodonta podbierze od Ciebie na przykład 1000 dolarów ale żeby tego zęba jeszcze wyleczyć do końca, no to trzeba jeszcze ten właśnie post i, i po, ten post i sztyw wsadzić, to jest 350 dolarów, a żeby ten post i sztyw wsadzić, no to lekarz się jeszcze namówi, żeby koronkę zrobić, a koronka to jest jakieś 1000, 1300 dolarów, także cała, cały ból zęba kosztuje ludzi około 4000 dolarów. Są tańsi dentyści oczywiście, znajdą się tacy, którzy robią w piwnicach, a są dentyści, którzy przede wszystkim polscy dentyści, z Rosji dentyści, z Gruzji dentyści, którzy robią to troszkę taniej, ale warunki, w jakich to się odbywa, to ja chyba powiem o zgrozo, bo ludzie o tym nawet nie myślą i nie znają sobie sprawy, że przed to bo mógł być pacjent, który miał na przykład a, żółtaczkę, przy tobą mógł być pacjent, który miał e, hiv czy AIDS. A jeżeli na, instrumenty nie są odpowiednio sterylizowane i czyszczone, to każdy powinien o tym wiedzieć, że, że nie zarazi się przez ślinę, ale zarazi się przez krew. Jeżeli tej krwi nawet nie widać, to ona tam jest. No, w, myślę, że większość osób rozumie, o czym mówię. Druga też sprawa jest a picks, czyli jest jeden i dwa rodzaj. Ludzie, którzy dostają rodzaj dwa, no to, to jest taki bardziej na ustach i tak dalej. A jeżeli się dostaje rodzaj jeden, to jest to już taka jest bardziej choroba rzodowa, która się przy, przynosi się przez a nawet drogi płciowe i, i dostaje się w jakiś sposób a, do buzi. No, no jest szansa, żeby się dostała bardzo łatwa no seks oralny i takie inne rzeczy. Ludzie nie myślą o tym, ale tak naprawdę to jest. W tej chwili jest ciężko mi powiedzieć, jakiego do dentysty iść. Czy iść do taniego, czy drogiego, czy iść takiego pośredniego, ale, ale jak można dostać takich schorzeń, to w, no, wolałabym wybrać dentystę, który, który naprawdę sterylizuje wszystkie instrumenty. I, i, i ten, oczywiście, e, kilka razy pracowaliśmy nad pacjentami którzy mają i żółtaczkę, i, i HIV, i tak dalej. Ubieramy, oczywiście, powiem jak się ubieramy, ubieramy się w podwójne rękawiczki, ubieramy się w maski, ubieramy się w, w specjalne okulary, a zakładamy specjalne takie lab checker, ochrony ochrony. Wyglądamy troszkę dziwnie, no, ale też tych pacjentów nie możemy traktować inaczej niż zwykłych pacjentów, bo bo jest prawo w Ameryce takie, że, że, że nie możemy pacjenta chorego na HIV czy AIDS czy, czy żółtaczkę traktować inaczej niż zdrowego. Oczywiście sprzątanie pokoju tak samo się odbywa po pacjencie z HIV. Potrzebujemy pół godziny na posprzątanie pokoju i to już jest sprawa personalna, a no i też bardzo indywidualna, bo na przykład jeżeli ja wiem, że ten pacjent ma HIV, to bardzo się staram, żeby te instrumenty nie lądowały z instrumentami innymi. Mamy specjalne pojumniki i mamy specjalne instrumenty dla ludzi zakażonych. O. Oczywiście no, każdy powie, no a skąd wiesz, czy, czy inni ludzie nie byli też chorzy? No tego też nie wiemy, ale staram się jak najlepiej zabezpieczyć każdego pacjenta, żeby nie, żeby tak w ogóle choroby nie były przenoszone z pacjenta na pacjenta. i Po każdym pacjencie zabiera się wszystkie instrumenty. Czyli jeżeli przychodzisz powiem taki przykład na przykład, jeżeli przychodzisz do dentysty, to każdy, każda asystentka powinna otwierać wiertarkę przy tobie. Każdy, każdy instrument powinien być, może nie instrument, bo mamy i sety instrumentów, gdzie powinny być otwierane na oczach pacjenta. Krzesło powinno być zawsze przykryte, uchwyty do światła i do czegokolwiek powinny mieć taką specjalną plastikową barierę, która powinna być zmieniana po każdym pacjencie. To zależy też od każdego dentysty. To jest bardzo przede wszystkim bardzo ważne, bo, bo jak to się mówi, że w ślinie, nawet jeżeli tam nie doszło do krwawienia, ale w ślinie pewna ilość krwi się zawsze dostaje, które my nawet nie widzimy, no bo nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, ale wszystko powinno być otwarte na, na oczach pacjenta. A druga rzecz, jeżeli pacjent kończy wizytę i, i wychodzi, po prostu wszystkie rzeczy muszą być zabrane. Czyli z, zabieramy wszystkie wiertarki, instrumenty, lusterka, tam nie wiem, a wszystkie instrumenty, które używaliśmy na pacjencie. I każdy pokój jest a spryskiwany i dezynfekowany i to jest czyszczone. Używamy takie specjalne pedicure Wipes, które zabijają głównie wirusa, znaczy, zabijają. To nie jest, bo każdy mówi, dezynfekcja, a sterylizacja to jest różnica wielka. My dezynfekujemy wszystko na tyle, ile możemy, a sterylizujemy wszystkie instrumenty, a w maszynie, gdzie są instrumenty podawane pod ciśnienie i tam temperatura jest 200, 270 stopni Fahrenheita i czy PCI, czyli ciśnienie powietrza. Także te instrumenty wychodzą z tej maszyny jałowej. U mnie w pracy sterylizujemy praktycznie wszystko. A co się da? Czasami nawet żartujemy, że nawet i naszego pana, pana bossa możemy wysterylizować. Wracając właśnie do, do, do, do higieny i do sterylizacji instrumentów, pewien dentysta, dla którego pracowałam, to właśnie on nie sterylizował ani wiertarek, ani instrumentów, a instrumentów tego typu jak do, do robienia plomb, bo do robienia koronek no to trzeba sterylizować, dlatego że tam już jest duże krwawienie, a w plombach jest minimalne krwawienie, tego się nie widzi, no, ale jak już wcześniej wspomniałam, ta krew występuje, występuje w ślinie i ona jest dalej przenoszona. On mówi, że um, ten boss właśnie mówił, że, że wystarczy tylko wyczyć alkoholem i, i jest ok. A jak wszyscy wiemy, alkohol nie zabija wirusów jak HIV czy, czy, czy AIDS, czy Hepatitis B tego się nie da zabić alkoholem. Więc po prostu i nawet niektóre wiertła, oczywiście, wiertła i wiertarki i niektóre instrumenty. No ja tam starałam się rzucać do specjalnej takiej e, solution, która, ale, ta, ta, ale ta dezynfekcja działa w ten sposób, że, że każdy instrument musiał tam przybywać co najmniej 9 godzin, żeby był to tak, tak a, zdezynfekowany, że nie, nie, nie, może, nie, nie posiadał żadnych tam bakterii ani wirusów. Oczywiście, no, u tego pana dentysty się tego nie dało robić, bo, bo miał pacjenta co godzinę, więc nie, nie było szansy na 9 godzin. No, w piątki zostawałam troszkę dłużej i sterylizowałam to wszystko po mu, żeby on tego nie widział, bo no przykro mówić, no ale nie dawało mi to spokoju. No i oczywiście też długo tam nie popracowałam odeszłam z tej pracy, bo nie, nie mogłam, nie mogłam. Po prostu żal mi było ludzi i przede wszystkim przychodzili jacyś tacy ludzie, którzy mi się tam, no współfala się w jakiś sposób, więc mówiłam, że no, może nie przychodź, no albo zmień sobie dentystę. I... W tej chwili pracuję u dentysty, który, który bardzo dba o to i, i, i cieszę się z tego, że mogę... W robić te instrumenty i sterylizować i wszystko przebiega w tak bardzo, bardzo czysty i, i, i dobry sposób, że naprawdę człowieka cieszy taka praca, a kiedyś to naprawdę, człowiek nawet nie chce pracować, bo, bo jak sobie pomyślałam, że ktoś może zostać zakażony czy chory, być przez co. to, to no oczywiście na pewno każdym, no bo można to było zgłosić i tak, i tak do jakiegoś tam dental, asosier i tak dalej, i tak dalej oczywiście można to było zrobić, ale, ale nie zrobiłam. Um, to chciałam jeszcze um, napomnieć, jak ja w ogóle zaczęłam tą szkołę, bo można zostać den, den, dentystycznym asystentką, no ale taką bardziej nie, niedouczoną. Więc, żeby w ogóle zacząć robić zdjęcia, to w New Jersey jest wymagane mieć licencję na to. Licencja polega na tym, że trzeba iść na jakieś 4 miesiące do, do takiego, jakby nie wiem, a, do takiej szkoły gdzie po czterech miesiącach zdaje się egzamin jeżeli zdasz ten egzamin, to później robisz taką aplikację, gdzie możesz iść to na state zdawać. To jest taki stateowy egzamin. Stateowy egzamin wygląda tutaj tak, że, że po prostu tam po wysłaniu papierów oni odsyłają do ciebie taki papier i mówią że ok, że możesz się tam zarejestrować i może i ty, ty tam się rejestrujesz i później umawia się tam na na godzinę tam, którą ci tam odpowiada i przyjeżdżasz, więc podejrzewam, że pewnie bardzo dużo było przykrętów tam robionych. Byłam bardzo też zaskoczona tym, jak przebiega ten egzamin. Po prostu przychodzisz, a dajesz swoje prawo jazdy i aplikację, którą wysłałaś na, na, ten, na, na to pozwolenie na robienie zdjęć, czyli na ten i pani prosi Cię, żebyś usiadł, czy tam poprosiła mnie, żebym ja usiadła, robi zdjęcie, Ty podchodzisz, bierze Ci odcisk Twojego palca, później odcisk całej Twojej dłoni, a każe, później każe Ci przejść do drugich drzwi, w których tych drugich drzwiach możesz tylko posiadać Prawo jazdy i kluczyk do schowka, gdzie zostawiaj swoje rzeczy. I przy tych drugich drzwiach znowu pobierają ci odcisk palca, odcisk dłoni, sprawdzają twoje kieszenie, raczej znaczy, nikt cię nie dotyka, ale musisz wyciągnąć kieszenie na zewnątrz i pokazać, że nic nie masz. I wchodzisz do, a, do, do takiej sali, gdzie masz takie małe dogi i, w, i tam masz w ogóle komputer i taka osoba przychodzi, ona włącza ci ten komputer, wpisuje takie specjalne hasło, i zakładasz słuchawki i masz kam i ma oczywiście jest kamera nad głową, że, że nie ma szansy na w ogóle jakiekolwiek ściąganie, i e, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma szans, bo po prostu nawet wiesz, jak, jak zrobisz jakieś dziwne ruchy, to po prostu przychodzą i sprawdzają, co ty robisz. Także egzamin polega, raczej e, znaczy wygląda w ten sposób. A czy jest ciężki? Powiem, że jak dla mnie, no to był dosyć ciężki, dlatego że. E, czy było się dużo, dużo, dużo, dużo rzeczy nauczyć. A to, co więcej, no jak dostaniesz taki egzamin, no to oczywiście możesz już robić zdjęcia. Nikt nie powiedział, że zaraz po tym egzaminie umiesz robić zdjęcia. No po prostu uczysz się na ludziach. Robi zdjęcia. A no, jak jesteś, jak to się mówi, no, sprytny i mądry, no to raz, zobaczysz, szybko się nauczysz, wiesz jak to robić. No, ale jak dostajesz zrobić, przychodzi ci zrobić serię zdjęć 18 zdjęć, gdzie seria 18 zdjęć a, powinna być robiona co 3 lata, nie, nie, nie powinno się robić to wcześniej, a seria drugich zdjęć do czyszczenia zębów, to jest raz na rok i to jest cztery takie zdjęcia, tak zwane four bite wings. No jak się ma ubezpieczenie, no to, no to, no to warto oczywiście zabiegać o to, żeby sobie czyścić zęby dwa razy do roku. I... A jeszcze wracając tak szybko do tych zdjęć. Jak się ma pozwolenie, no to później można tam robić następną szkołę, certyfikację gdzie certyfikacja pozwala praktycznie na robienie, no nic więcej, no tam takich parę rzeczy możesz tam robić, nie ale później jest następna, dzisiaj się nazywa Registro Dental Assistant. Registro Dental Assistant pozwala nam na robienie większość rzeczy na przykład, a no ciężko jest mi to też wytłumaczyć, bo jak ktoś nie ma pojęcia na ten temat, no to, to też ciężko wytłumaczyć, ale z drugiej strony a Dużo rzeczy robimy po dentystach, czyli na przykład jak robimy przygotowanie na koronkę, to wiadomo, że nikt nie wychodzi z, z, bez zęba, tylko robimy taki a, z akryliku ząb albo specjalny materiał używamy, gdzie pacjent wygląda jakby miał ząb, no może troszkę z innym kolorze, a znaczy kolorze, może troszkę jaśniejsze albo ciemniejsze, ale my musimy to wszystko jakby wysendować, nie wiem, jakby po prostu takie preparation zrobić. Dużo rzeczy nam ten, ten license właśnie pozwala robić na przykład usuwanie cementu albo cementowanie takich temporary koronek i czy tam usuwanie a, szwów po operacjach, na przykład jak ktoś miał robione wyrwany ząb i, i na przykład miał a, wkładany bond graft tak zwany, czyli takie jakby, taką sztuczną kość. My to później też usuwamy te szwy. A dużo takich innych rzeczy, które nam to pozwala. No ale to trzeba co najmniej 3-4 lata pracować, żeby w ogóle móc mieć ten egzamin. Jeżeli się zaczęło, pracować, jeżeli się zaczęło w ogóle pracować i w trakcie pracy uczyć się. Bo również też można zrobić szkołę, a później dopiero pracować. Ja oczywiście zaczęłam od innej strony. Ja zaczęłam pracować, a w międzyczasie się dokształcałam. A po drugi, drugi temat, bo dużo moich znajomych zawsze mówi, że o, bo to jest duża radiation, a, a jak się robi zdjęcia, a w pewnym sensie, no jak każdy, no, no, no jest radiation, no bo, bo promienie są wysyłane i, i tak dalej, no ale jak się te zdjęcia robi bardzo rzadko, to raz tam, czy dwa razy to roku, także nie, to nie jest jakieś tam duże, duże naświetlenie, czy jakiś tam wielki problem, od tego się nie umiera. Więcej się można naświetlić od telewizji, czy od komórki, czy od innych rzeczy, którego się, czy nawet od sprzętu, którego się używa na co dzień, a, a tak ogólnie to nie można się tak strasznie naświetlić, że się przyjdzie dwa razy w roku do dentysty. Oczywiście tak nastraszyłam e, wszystkich, że dentyści to są tacy terroryści <gry> i rzeźnicy i, i, i buciary, na czym na, i w ogóle niedobrze ludzie ludzie. Ale tak naprawdę powiem, że warto chodzić do dentysty chociażby dlatego, że na te czyszczenia zębów i na sprawdzanie, bo łatwo się dopuścić do takiego, no powiedzmy, stopnia, gdzie... Gdzie większość zębów jest połamanych i próchnica jest w stanie takim dosyć. galapujący. Nie, to był żart, nie. W no, takim dos dosyć zapuszczonym stanie. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że Polacy mamy bardzo bardzo złą higienę. Może dlatego, raczej znaczy Polacy może w Ameryce powiem w ten sposób, że. Czy bardzo zła, zła higiena, dlatego, że, że nie chodzimy do dentysty, bo jest drogi. No przede wszystkim dlatego. No, no lepiej tam coś inny, gdzieś indziej wydać pieniądze, nie? A, Ale no z drugiej strony, jeżeli ktoś ma możliwość jechania znaczy, po wyjazdu do Polski, no to też gorąco polecam naszych polskich dentystów, bo też oczywiście skorzy skorzystamy jakiś czas temu gdzie pytałam pana dentysty, to tylko przez przypadek skorzystałam, bo miałam jakiś uszczerbek i, i, i pojechałam zobaczyć, jak w ogóle polski dentysta się zachowuje i tak dalej. To nie tylko z ciekawości, ale dlatego, że nie chciałam czekać, nie? bo nie wiedziałam, co będzie. Bardzo wysoki sprzęt, wysoka jakość, powiem, że tak samo jak w Ameryce, tylko, że martwił mnie tylko jeden właśnie problem, że zapytałam pana dentystę, kto panu czyści te instrumenty kto pan czyści te instrumenty, kto panu umawia pacjentów, a um, nie wiem, kto w ogóle utylizuje tam zęby, plomby i takie inne rzeczy, bo to wiadomo, to jakoś się nie wyrzuca na śmieci, nie? I, I kto w ogóle to robi? A pan nie że tylko on to robi. My to mówię, a jaki, jak, ile panu w ogóle tych a, kompletów, instrumentów używa, że tak pan ma pacjentów co 20 minut, to przecież, jak logicznie pomyśleć, no to przecież on nie używa nie wiem, ile tam może zużyć tych, tych instrumentów, ale podejrzewam, że prawdopodobnie używa tych samych instrumentów na każdym jednym pacjencie. No to też troszkę przeraża i poprosiłam go, żeby, żeby po prostu dał dla mnie sterylne instrumenty. No to tam wyciągnął coś tam, ale... Mocno, mocno przyświecił światłem w oczy i nie widziałam wszystkiego. I tyle, nie? Cześć, to ja Marecki, obok przyjaciel Darecki Wciąż tworzymy, wciąż układamy Tekst oczywiście niecenzurowany Śpiewamy prawdę, jak w tym świecie Sieją propagandę Wszyscy mówią, że jest pięknie, wszyscy się kochają A w rzeczywistości tylko w kółki grają Taki już ten świat, w którym żyjesz ty, żyję ja Taki już ten świat, w którym żyjesz ty, żyję ja Taki po prostu jest ten świat nie się mówić, takie durne rzeczy Kiedy wokół pieniądz pogrążył już wszystko Nie ma już nadziei Pokażę Ci pięści, podłe zakłamania Obiecanki, cacanki Zawsze w woli, rozczarowani, rozszukani Taki już ten świat, w którym żyjesz Ty, żyję ja Taki już ten świat, w którym żyjesz Ty, żyję ja Taki po prostu jesteś ja jak pies z kotem, pasją z was tarotem, Jak mi Abel, co drugi to model Powiesz miłe słowo, wpierdol honorowo Po co się odzywasz, ciąg smugę wyrywaj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 Całe ich życie jest jak farnawalek Ciekawe gdzie tak jest i kto tak ma Przypiąłem z z 80. lat Który nosił tytuł Abracadabra Wasze życie w gruzach Głowy napuknięte Całe ciało w gruzach Co tu dużo mówić Przejrzyjcie na oczy I nie lecić o Taki już ten świat W którym żyjesz ty Żyję ja Taki już ten świat W którym żyjesz ty Żyję ja Taki po prostu Jest ten się dalej Czujcie się jak w raju W waszym pięknym kraju Wciąż kurwa na kraju Jedno jest pewne Czy w Stanach Czy w Angli Nikt nie przyczyna się Co tego włożyć pani no i...